Tak miałem się właśnie zastanowić, jaki komentarz ci dać na odpowiedź na post Monitoring, uwaga, wielki brat patrzy Stary, zamieściłeś link, kupę pustego miejsca, jakieś dziwne kolory Ja rozumiem, lubisz pisać na brązowo Ok, eee, tylko że im więcej kolorów, im więcej się to wszystko w blogach przynajmniej pierniczy. Lubisz pisać na brązowo, kup sobie brązowo, atrament pisz w zeszycie. Poza tym nie rób z bloga, wykopu, reddita, Diga, Twittera czy innych serwisów służących do wymiany linków. Bo to nie o to chodzi. W moim blogu naprawdę brakuje treści. Treści, twojej własnej treści. No bo. Jest post, uwaga, wielki brat patrzy, no, to jest Twój tekst i więcej nic nie napisałeś, wkleiłeś tylko, wkleiłeś tylko linka źródłogazeta.pl, co nie jest w sumie treścią, tylko przyzwoitością, że zamieszczać źródła, więcej Twojej treści. Nawet jeżeli miałoby być to kulawe, koślawe, udostępnij mi, mi możliwość redagowania Twoich te te tekstów, będziesz miał je po prostu poprawione, będziesz miał zrobioną korektę. Nie ma żadnego problemu, więc kwestia jest taka też Pomogę. Nie chcesz? Trudno, ale zmień sposób pisania postów Nie traktuj bloga jako, jako <śmiech> linkowni Bo te same informacje po prostu wchodząc na pierwszy lepszy portal na przykład mmmiasto.łudź czy łucz.gazeta.pl Te informacje uzyskam Bezproblemowo, że MPK na swojej stronie też się tym chwali. Więc polecam, polecam, że tak powiem pisanie większej ilości treści, nie, wpis, nie wkopiowanie informacji z internetu, nie na tym blogowanie polega. Trzymaj się, nara.